a później mała niespodzianka. Ale zanim rozpoczniemy nasze dzisiejsze zawody, będzie główne otwarcie przez organizatorów. Także życzę państwu miłej zabawy. Małe 5 minut tutaj pokazują. Także jeszcze małe 5 minut. Będzie główne otwarcie przez organizatorów i rozpoczniemy, drodzy państwo, naszą dzisiejszą zabawę. Majster Krak Wola Jabłońska. Po raz pierwszy mi się wydaje, że chyba w historii tutaj wszystkich wiosek. Pierwsze rozpoczęcie za małe 5 minut. Także serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy.